Wszyscy dyrektorzy, jacy tu pracowali przez lata, to współpracowali ściśle z pszczelarzami a powiem, że w roku 1977 otrzymaliśmy Puchar Barć, to jest jedno z największych właśnie wyróżnień za ochronę właśnie pszczół, bo nie tylko my, że staraliśmy się współpracować z pszczelarzami ale my także nawet im płacili za to, że na pasieki wywozili na na nasze rzepaki, bo wiemy, że rzepak jest tylko częściowo rośliną samopylną, a częściowo musi być zapylaną przez pszczoły, czy owady, czy różne, różne gatunki pszczół.